Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy sobie tak około, planszówkowo. Tematem naszej dyskusji będzie kupowanie gier. Kupowanie gier do własnej kolekcji, kupowanie gier dla kogoś innego. To akurat nie ma wielkiego znaczenia, chodzi o sam akt nabywania gier. Jak zwykle będą mówić dla was... O I Paweł Kajak. A tak na samym początku tej rozmowy, chciałbym tylko gdzieś może wyprzedzając jakieś zgryźliwe komentarze, chociaż akurat zgryźliwe komentarze to nie jest nasz wielki problem. W ogóle jakiekolwiek komentarze to nie jest coś, e, czym jesteśmy obdarowywani, ale no niemniej jednak, gdyby już ktoś chciał zarzucić nam, że reklamujemy konkretne sklepy w tej audycji, to no nie wiem, ja mam takie trzy sklepy, w których najczęściej kupuję i powiem jakie to są sklepy. Ja nie mam takich sklepów, kupuję w różnych miejscach. Kupujesz w tych, których ja kupuję, bo ja tam mam zniżki najczęściej, ale też w innych no. tak czy inaczej, tak jak mówię no ja mogę te sklepy, o których będziemy mówić na pewno polecić wiem, że jest masa innych i być może też w Trójmieście jest wiele takich sklepów, natomiast te o których będziemy wspominać to te, z którymi mamy doświadczenie, no i, no i tyle, tu nie ma żadnej ukrytej intencji z naszej strony Ola, kupujesz gry? Kupuję gry. gry jak najbardziej z różnych okazji, albo sobie albo komuś Albo szybko i nie mogę się powstrzymać, albo bardzo długo myślę nad tym, czy kupić grę, czy nie. Ale czujesz, że masz z tym taki problem, że czasem tak bardzo kompulsywnie to robisz bez większego zastanowienia? Czy ja yy, myślę, że to jest temat, który <grych> jakoś się mnie trzyma w tych audycjach wszystkich. Problem polega na tym, że tak kupuję kompulsywnie różne rzeczy, między innymi gry. Bo muszę, Mu muszę kupić daną grę i kupuję. Okej, okay, ale czy masz tak, że czasem po prostu widzisz, że jest na przykład, nie wiem, okazja, promocja albo po prostu no nie nastawiałeś się na jakiś zakup, a tu nagle coś ci się w głowie tak przestawia i idziesz wydawać te pieniądze? Tak, też zdarza się. Szczególnie jak jest super promocja i coś jest naprawdę tanie, nawet, nawet jak nie do końca tego potrzebuję. Przykłady, przypuję. przykłady. Moim ostatnim takim chyba najbardziej kompulsywnym zakupem był... 51. Stan? Nie, Master Set. 51. Stan. I to jeszcze Dokładnie... edycja angielska. Tak. Y Dlaczego? Dlaczego to się stało? Bo Rebel miał super wyprzedaż tej gry i naprawdę można ją było kupić za bardzo małe pieniądze. I stwierdziłam, że skoro można ją kupić za tak małe pieniądze, to muszę ją kupić. Nawet jeżeli miałeś już zamówionego Master Seta. Nie miałam. Wtedy jeszcze nie miałam zamówionego masterseta, Seta. Okay. Wtedy czekałam na to, żeby zamówić masterseta. A wiemy jak to się skończyło, Tu zapra zapraszamy do odsłuchania sobie naszej audycji o crowdfundingu. Tam szczegóły tej, że tak powiem... Przygody. Przygody Oli dokładnie są opisane. No dobrze. A wolisz kupować przez internet, czy raczej stacjonarnie? Wiesz co? W się sensie, robi ci to w ogóle jakąkolwiek różnicę, czy nie? Tak naprawdę... Yy... Częściej kupuję przez internet, bo jest łatwiej i robię to, bo wiem, że sobie zamówię i przyjdzie gra i już niedługo. I no ale akurat tutaj w przypadku 51 stanu nie byłoby łatwiej i nie byłoby taniej. Nie, tam wtedy pojechałam do Rebela, ale właśnie chciałam powiedzieć, że z jednej strony częściej kupuję przez internet... Ale tak naprawdę bardzo wiele frajdy mi zawsze sprawia wypadzik do rebela w drodze do domu z pracy na przykład. I to tak naprawdę najczęściej się zdarza w momencie, w którym muszę szybko kupić grę z jakiegoś powodu. Na przykład, nie wiem, na prezent dla kogoś, bo wymyśliłam idealny dla niego. Albo po prostu potrzebuję czegoś na teraz. I to nie wynika z tego, że muszę mieć tą grę w tej chwili. Tak jak niektórzy miewają, że muszą mieć grę w danym momencie. Tylko po prostu ze względów praktycznych, no. Rebel jest po drodze. No tutaj odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że niektórzy muszą mieć grę już na teraz, to i tak się pogorszyło, bo jak już jesteśmy przy Rebelu, Rebel kiedyś miał magazyn w zasadzie chyba w tym samym budynku, co sklep. No a potem się pogorszyło, bo magazyn gdzieś tam przenieśli, więc zakupy pod wpływem chwili no gdzieś zostały ukrócone, bo już trzeba jednak poczekać na to przynajmniej jeden dzień na niektóre takie mniej popularne tytuły, no i tutaj z tego powodu myślę, że wiele takich nagłych nabytków się po prostu nie wydarzyło z mojej strony. Więc to może i lepiej dla mojej kieszeni. Ja mam jeden problem z Rebelem, że zawsze jak wpadam tam po gry, no i jestem rowerem i potem wiozę te gry pod straszną górę gdzie można umrzeć po drodze, ale gry wiozę. no ja z y, Rebelem mam o tyle problem, że jest to, nie wiem czy nie jeden z najdroższych, może inaczej na pewno jest to jeden z najdroższych sklepów planszówkowych, ale z drugiej strony trafiają się też naprawdę dobre promocje, tak chociażby już dwa razy była promocja na jakiś kod rabatowy na, przy odbiorze osobistym to było 10% plus ta zniżka która jest normalnie plus jeżeli jakiś tam towar był jeszcze przeceniony no to to wszystko się kumulowało i można było naprawdę tanio kupić bardzo ciekawe tytuły i jeszcze jedna rzecz, którą ja lubię w sklepie stacjonarnym ogólnie, no tutaj akurat rozmawiamy o rebelu, ale to co dla mnie jest na pewno zaletą, to są egzemplarze uszkodzone, które można sobie obejrzeć. Oczywiście są egzemplarze, które gdzieś tam doznały jakiegoś uszczerbku na pudełku, albo na jakichś komponentach gdzieś w transporcie, no i one są wystawione jako przecenione. Problem jest taki, że ze sklepami internetowymi my no, rzadko mamy tak jakby od razu informacje o tym, jak duże jest to uszkodzenie w sensie zazwyczaj jest to opisane jako uszkodzenie niewielkie. Myślę, że jakby się uprzeć, to można od właściciela sklepu wyciągnąć zdjęcie po prostu z dokładnie pokazanym tym uszkodzeniem. No ale w sklepie stacjonarnym to jednak jest tak, że można sobie zamówić i na miejscu jeszcze obejrzeć. I ewentualnie zrezygnować. Tak, i ewentualnie zrezygnować bez konieczności jakiegoś odsyłania czy, czy czegoś takiego. Więc no to jest o tyle... Dobre, tym bardziej, że tak na przykład kupiłem edycję Deluxe Tokaido gdzie nawet osoba, która mi tę grę w sklepie wydawała już powiedziała, że nie mogli się dopatrzeć właśnie, gdzie to uszkodzenie konkretnie jest i faktycznie moim zdaniem go prawie nie było, no było gdzieś takie naprawdę mikro wgniecenie ale to już się kwalifikowało jako produkt uszkodzony, więc... Zadarta folia Tak, albo właśnie rozdarta folia to jest dla mnie, to jest chyba moje ulubione uszkodzenie, jakie może być, że pudełko jest w porządku zawartość bez szwanku, i jedynym problemem jest rozdarta folia, która tak czy inaczej dosyć szybko znika. I... Mi się zazwyczaj folia zrywa gdzieś tam w transporcie. Ja, więc... ja zrywam od razu. Na przykład, jak podjeżdżam samochodem, to już jak wsiadam do samochodu, to, to dekomponuję tą część. I potem masz pełno świeci w samochodzie. No nie, bo sprzątam, no dobrze, ale. Ja, to, ja mam. To... E, Okej, okay. to gdzie w takim razie przez internet kupujesz jeszcze? Mm. To ja ci powiem, gdzie kupujesz. Kupujesz w planszomanii i w planszostrefie. To prawda, ale yy, można też. Yy, w sensie zdarzało mi się kupować gry na Allegro. Hmm. O nie. I zaraz jeszcze powiesz, że kupujesz w Empiku. Też mi się zdarza. I tutaj za chwilę chyba do tego I dojdziemy. Się tego nie wstydzę. Bo to jest właśnie taki argument, który gdzieś kiedyś słyszałem, że kupowanie gier w sieciówkach to jest właśnie szkodzenie branży, szkodzenie właśnie tym takim naszym kolegom planszówkowym, którzy te sklepy gdzieś tam planszówkowe dedykowane rozkręcali, a wielka sieciówka przychodzi i potem wyciąga klientów, którzy normalnie powinni właśnie trafić do takich sklepów. No ale do tego jeszcze wrócimy. OK, zakupy na Allegro, doświadczenia. Bardzo pozytywne i nigdy nie miałam żadnych problemów ani z transportem, ani, ani z kontaktem ze sprzedającymi, więc y, jak najbardziej pozytywnie. No to chyba tak normalnie, jak cokolwiek się kupuje na Allegro, albo się, nie wiem, patrzy nie na to, problemu. kto sprzedaje i, i to jest jakiś taki przemyślany zakup, albo no, no myślę, że to nie, wiem, to nie jest jakiś temat do szerokiego roztrząsania. Ale powiem Ci, że tak naprawdę im dalej w las tym częściej kupuję w tych dedykowanych, planszówkowych sklepach. Myślę, że jakoś się tak przestawiłam, że jak szukam gry, to szukam najpierw w, grach, w sklepach, które sprzedają gry planszowe. Mhm. Ewentualnie jak szukam gry na samym początku, to tam wskakują mi jakieś strony, gdzie są jakieś promocje, z czego w sumie nie widzę przeszkód też, żeby skorzystać. No tak, tym bardziej, że jeżeli szuka się nie wiem, gry z jakiejś tam kategorii, no to dużo łatwiej jest wejść po prostu do jakiegoś sklepu, który ma spory ten asortyment i tam po prostu sobie powybierać, poporównywać te gry. Dopiero potem ewentualnie szukać jakiejś najtańszej oferty. Tutaj zawsze można skorzystać z e-shopa, czyli takiego, no takiej strony, takiej wyszukiwarki w zasadzie, która znajduje w iluś tam sklepach w większości, coś takiego jak Ceneo tam czasem coś wyskakuje czasem coś nie wyskakuje, ale no na pewno jeżeli już jesteśmy zdecydowani na jakąś grę, to zawsze warto na e zajrzeć żeby zobaczyć gdzie można tak przynajmniej orientacyjnie dostać najlepszą ofertę, ale chyba też jest z tego co pamiętam podpięte, więc tutaj naprawdę wygodnie można sobie znaleźć tą daną grę w najniższej cenie ja robię tak jak ty, że jeżeli szukam jakiejś gry, żeby sobie kupić, to faktycznie najpierw przeglądam sklepy i to zazwyczaj najczęściej szukam w Rebelu albo w Mani, bo mam wrażenie, że oni mają naprawdę największe te katalogi. Plus jeszcze Rebel ma dosyć taką wygodną wyszukiwarkę, gdzie tam można sobie mniej więcej ustalić kategorie, czas realizacji zamówienia, więc no to, to pomaga. A plansza strefa ma mniejszy katalog gier? Mam wrażenie, że, że tak, że, że mniejszy niż Rebel. Może ja, go nigdy nie obserwowałem. Może to wynika nic. częściowo z tego, że ja tak dryfuję w stronę, nie wiem, gier wojennych ostatnio. No i tutaj Rebel ma zdecydowanie większy asortyment. Mhm. A przynajmniej takich rzeczy, które są dostępne. Więc mogę sobie tam poprzeglądać i, i faktycznie znaleźć coś dla siebie. No w planszomanii to, co mnie trochę martwi, no to to, że tam wyszukiwanie sprowadza się w zasadzie chyba tylko i wyłącznie do tytułu, ewentualnie do wydawnictwa. Więc jeżeli, no dobra, kupujemy jakieś gry wojenne, no to jesteśmy w stanie po wydawnictwach szukać, ale... Ja ci powiem, że jeżeli chodzi tam... o strony internetowe, tych sklepów, o których mówiłeś, tak naprawdę mam całkiem sporo do zarzucenia Rebelowi. Jakoś mi się niezbyt wygodnie korzysta z tej strony. Ani to filtrowanie jakoś mi, mi, mi nie podchodzi do końca. Wizualnie mi ta strona też nie za bardzo odpowiada. I tak naprawdę to planszo strefa u mnie wygrywa, jeżeli chodzi o, tak, no, o, o wygodę i estetyczne wrażenia z zakupów? No z tych trzech sklepów, o których teraz tak um, cały czas mówimy i będziemy dalej mówić, no to strefa wypada zdecydowanie najlepiej, jeśli chodzi o wygodę, plus wersja mobilna. Tam jest naprawdę dobrze zrobiona i, i naprawdę wygodnie się z tego korzysta. Najgorsza jest tu niestety planszomania, gdzie ta strona mm -hmm. mobilna się po prostu rozjeżdża jakoś dziwacznie i, i chyba tam nawet nie ma na szablonu mobilnego jakiegoś dedykowanego, więc tam po prostu przeglądarka na tyle Coś robi z tą stroną taką normalną, to wygląda naprawdę słabo. Ale wygląda swojsko. Ale swojsko. W sensie mamy, mamy poczucie, że kupujemy od geeków innych, naprawdę. Hmm. Jeszcze jeden takim sklepem, w którym ja sobie gdzieś tam lubię przeglądać gry, aczkolwiek chyba nigdy nic nie kupiłem. Może z jakąś jedną, jedną grę to jest Fort Gear i oni mają bardzo dużo gier wojennych, takich, gdzie można sobie naprawdę popatrzeć i tam pomyśleć, co nam się podoba. Ja mam taki sklep, który nazywa się Mepel bodajże. Tak. Jest gdzieś tam z południa, gdzie są naprawdę super promocje czasami. Kiedyś na północy był sklep Mepel.pl, tylko im się magazyn spalił. To nawet A. jakiś chyba mój znajomy prowadził. W sensie kto, ktoś ze studiów ode mnie, tak się w pewnym momencie okazało. No ale dobra, no Mepel. Eee, I Mepel. tam co prawda nic nie kupowałam, ale byłam już yy, u progu zakupu i faktycznie tam są bardzo fajne ceny I szczególnie w porównaniu do tych sklepów, które faktycznie są dużo większe i są bardziej popularne, tak jak właśnie mówimy o Rebelu, strefie i Planszomanii. Także polecam też y, sprawdzanie tych mniejszych sklepów, takich mniej mniej y, y, Nagłośnionych? Ja tak sobie myślę, że szczególnie tak ostatni rok, ostatnie dwa lata widać to, że na tym rynku sklepów plaszywkowych chyba zaczyna się robić dosyć ciasno, że tam konkurencja naprawdę rośnie bo tak jak, nie wiem, 3-4 lata temu super okazją był po, po prostu dzień darmowej dostawy, gdzie można było zamówić gry i przyjeżdżały za darmo, no to teraz darmowa dostawa to, że jest dzień darmowej dostawy, gdzie można po prostu dowolne zamówienie za darmo sobie zamówić, jeśli chodzi o transport. Normalka. No to jest normalka, tak? A w miejsce tego teraz zaczynają się naprawdę pojawiać konkretne, ciekawe promocje. Jeżeli spojrzymy sobie... Na tą, nazwijmy to, wielką trójkę, o której rozmawiamy w tej chwili. No to i Rebel ma teraz jakąś wakacyjną promocję. Może okay. ona nie jest jakaś super wyżyłowana w lipcu, może te tytuły. No dla no nas ty... nie są jakieś ja tam porażające. Nie się ja się nad czymś tam jednym chyba zastanawiałem, ale ostatecznie też tego nie zrobiłem. Natomiast no, korzystałem z tej promocji windowej, czyli ten rabat 10% dodatkowy. strefa też od czasu do czasu coś takiego, że tak powiem, interwencyjnie zorganizuje. Przy czym ja zazwyczaj wpadam na tą promocję dzień po tym, jak zrobiłem jakieś zakupy, więc albo pluję sobie w brodę, albo kombinuję, co tu zrobić. Może zrobił, zbyt kompulsywnie kupujesz. Być może. Planszomania też wydaje mi się w tej chwili ma jakąś letnią promocję, więc... Mam takie poczucie, że chyba sklepy zaczynają coraz mocniej między sobą walczyć o klienta właśnie poprzez jakieś takie okazje do, do kupienia gier. A tobie się zdarza w ogóle stacjonarnie kupować gry? No tylko w Rebelu praktycznie. Przy czym i tak to o czym mówiłem, że tytuły, które oni, oni mają na stanie w sklepie, mhm. no już bardzo rzadko kupuję, więc i tak muszę sobie zamówić u nich przez internet z odbiorem osobistym. Ale lubię sobie tam pójść do Rebela. To jest taka no, ciekawa atmosfera w tej ich takiej suterenie. Chociaż masz trochę nie po drodze, nie? Chociaż mam trochę nie po drodze, to prawda. Ale kiedyś byłem w Rebelu, odbierałem zamówienie i podejrzałem na komputerze, że mają otwarty profil gry wartej świeczki. Także wow. na Facebooku, także... Myślę, że nie robił tego jakoś szczególnie często i też nie jestem jakimś tam super znanym człowiekiem. ale mnie rozpoznaliście, Ale można z kolei spotkać kilka takich postaci tutaj, że tak powiem z sceny planszówkowej, także... Mnie na przykład. No chodziło mi na przykład tak o Tomka do Bosza, ale no właśnie, można, można. Bo mi na przykład brakuje, znaczy brakuje, tak mi się marzy taki mały osiedlowy sklep z planszówkami, do którego bym wchodziła i sobie patrzyła na grę i robiła o, tą bym chciała. No, no, no to rebel jest małym osiedlowym sklepem. Tylko... No ale za rebelem stoi yy, planszówkowy koncern. Aha. O co ci chodzi? To chciałabyś taki tak jak rozmawialiśmy o crowdfundingu, żeby to byli dziergacze beretów, którzy mają własne sklepy. A potem i tak zamówię w Empiku, nie? Tak. To jak już dojechaliśmy do tego wrednego złego Empika, który Empiku, Empika Sieci salonów Empik, które będą już wkrótce na pewno tłamsić lokalne małe sklepy planszówkowe czy internetowe sklepy planszówkowe prowadzone przez geeków i dla geeków. Czujesz takie wyrzuty sumienia jak jednak zamawiasz coś w Empiku czy nie? No tam bywa naprawdę dużo taniej, mają bardzo często promocje na grę. No i Wymówki, wymówki Ole. Ej, ty też kupujesz w Enfiku. Tak, ale ja kupuję tylko dlatego, że z pracy dostajemy jakieś takie bony, trzeba coś z nimi zrobić, a ja na przykład Rebel niestety ani żaden z tych naszych sklepów właśnie, o których mówiliśmy, nie honoruje bonów. Sodexo, czy jakiś tam Benefit. Aczkolwiek myślę, że pierwszy sklep, który... Rebel ma bony. Ale ma swoje bony. Mhm. Tak, pierwszy sklep, który, któremu będzie się opłacać, bo podejrzewam, że żeby wejść do jakiegoś takiego programu Sodexo podobnego, to trzeba mieć gigantyczne obroty, żeby to się zaczęło opłacać. Ale pierwszy sklep, który coś takiego zrobi, myślę, że dużo na tym też zarobi. Pierwszy sklep, który, którego będzie stać na to, żeby wejść w taki program, a jednocześnie no właśnie wstrzeli się w dobry moment ze swoim szerokim asortymentem. Hmm. myślę, że tutaj można sporo wtedy mm, zarobić. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce kupować planszówki, to może je też kupić w Empiku, nie? W tak, marzebony. aczkolwiek no te sklepy, o których rozmawialiśmy wcześniej, mają nad Empikiem tą wielką przewagę, że asortyment jest zdecydowanie szerszy. I no też... tak, plus można się kogoś poradzić o coś. Nie? Tak, chociaż swego czasu, z tego co pamiętam, były takie informacje, że Empik też zaczął zatrudniać ludzi, którzy mają jakąś wiedzę o planszówkach, aczkolwiek szczerze mówiąc nie mam z tym żadnego doświadczenia, w sensie nigdy w Empiku nie musiałem kupować gry, także się kogoś tam pytałem, tym bardziej, że zazwyczaj też zamawiam w Empiku przez internet i tam tylko odbieram, więc chociaż, tak szczerze mówiąc mój pierwszy planszówkowy zakup Empik, Empik. i to był taki zakup właśnie pod wpływem chwili, że wszedłem tam po jakieś książki i akurat była pandemia, jeszcze wtedy wydana przez e, Albi mhm. e, i no tak się zaczęło. A ja ci powiem, że ja e, zaczęłam od kupowania w Rebelu. Ze względu na to, że m, moi znajomi bywali w Rebelu dosyć mhm. często i przez to w ogóle dowiedziałam się, że istnieje taki sklep i w momencie, w którym szukaliśmy jakichś nie wiem, prezentów na urodziny, to nie było tak, że szukaliśmy w internecie, tylko zawsze ktoś, kto miał najbliżej wpadał do rebela. Mhm. I to jest też plus dla mnie rebela, że jest z Gnańska i zawsze był w Gnańsku i to jest takie... No, Lokalność Gnańska. trochę czuję. A... a tak, jeszcze wracając do tego, czy kupuję stacjonarnie, kupi kupiłem jeszcze wybuchową mieszankę i to w ogóle na wyspie w centrum handlowym. Też wyspie rebela, akurat w Gdyni. Ale... ale w Gdyni. No, ale no... <śpieszynki> I? Tutaj jakieś lokalne antagonizmy przez ciebie <śpieszynki> przemawiają? Nie. Ale ja chciałam wrócić jeszcze do, do tych zakupów w sieciówkach, to ostatnio miałam taką sytuację, że tak naprawdę z dnia na dzień wpadłam na pomysł na prezent ślubny dla znajomych. Miałam w głowie cały czas 7 cudów świata pojedynek i cały czas myślałam o tym, że to jest ta gra, którą chciałabym im kupić. No i w poszukiwaniu jakichś tam jeszcze sukienek, butów, prezentów y, zajechałam y, do jednej z galerii handlowych, żeby zajrzeć do MPK, jak tam się kształtują ceny. Bo wiedziałam, że w sklepie internetowym ta cena była super atrakcyjna. <śmiech> Natomiast wiedziałam też, że nie zdążę zamówić, żeby odebrać. Y, więc tak się posnułam, zobaczyłam, że jest ten pojedynek. Nie byłam do końca przekonana, czy to jest faktycznie najlepszy ruch. Po czym poszłam jeszcze do Matrasa, gdzie też jest całkiem sporo gier. I muszę powiedzieć, że w ogóle byłam w szoku, że, że, że tak w tych księgarniach się rozrosły te pląszówki. Ale ostatecznie tak pojechałam do Rebela i Oo. weszłam, powiedziałam, że chcę pojedynek, chyba że może coś innego mi polecicie. No i w sumie podsunęli mi pomysł, nie wiem, czemu na to wcześniej nie wpadłam, ale podsunęli mi pomysł, żeby kupić Patchworka i i myślę, że to był dobry ruch. To taki słaby zwiastun dla rodziny, jak od razu z patchworkiem im wyskakujesz. Ale. Wydnie ślubu. Ale no dobrze. Dobrze, że nie pojedynek, nie? Bo... To jest, wkrótce się przekonają, jak to jest w małżeństwie. Tak czy inaczej. Jeszcze pomęczmy właśnie to okupowanie w sieciówkach, które przez no, część osób z praszówkowego świata jest uznawane jako no, takie trochę psucie atmosfery i w pewnym sensie budowanie jakiegoś takiego zagrożenia dla tych mniejszych sklepów planszówkowych, dla sklepów typowo planszówkowych, że no przecież jak wszyscy by kupowali w Empiku, to by nie było planszostrefy, planszomani czy rebela. Przy czym ja mam takie wrażenie, że tak mówią osoby, które z drugiej strony popularyzują planszówki, więc to jest taki trochę wąż, który zjada własny ogon, tak? No bo jeżeli epik wchodzi w planszówki to znaczy, że one są popularne, tak? Hmm. To to nie jest tak, że duże sklepy sieciowe będą szły w coś, niszowego. W coś super niszowego. No, no taka jest prawda, no. no bo oni mają, że tak powiem, dużo większe, podejrzewam, stany magazynowe tych gier. Więc no, albo popularyzujemy i liczymy się z tym, że więksi gracze będą się tą częścią, czy takim segmentem rynku na tej branży rozrywkowej będą się interesować i, i tak będzie no albo nie popularyzujmy, tylko wtedy no, też te sklepy mniejsze nie będą przecież się rozwijać, a tym bardziej, że no, też nie wierzę, że dojdziemy do takiego momentu, gdzie będą nie wiem gigantyczne, dedykowane po prostu sklepy Empik, gdzie będą tylko planszówki i będzie niesamowicie szeroki asortyment. Moim zdaniem sieciówki zawsze będą wszły w popularne tytuły, które szybko i w dużych ilościach będą im schodzić i tyle. No na pewno. Ja, ja najczęściej tak naprawdę w sieciówkach kupuję przed świętami Bożego Narodzenia ze względu na to, że jestem takim benefitowym ciułaczem w pracy i zawsze zbieram na sam koniec, więc tak naprawdę w Empiku wydaję wszystkie pieniądze na święta kupując gry ludziom. I wciskając im. Jeszcze no. jednym ciekawym sposobem tak naprawdę na, yy, na kupowanie gier planszowych yy, jest kupowanie ich na różnych targach i wydarzeniach związanych z planszówkami. Mm -hmm, I chociaż... to jest, są miejsca, w których bardzo często są fajne promocje. No i to tutaj ja się tak do końca nie zgodzę, bo jak kiedy w zeszłym roku byłem na Pyrkonie i chciałem kupić sobie chyba Tikala, to ta cena, którą mi tam zaśpiewali na stoisku była w ogóle jakaś z kosmosu w porównaniu z tym, co mogłem sobie za chwilę zamówić gdzieś właśnie przez internet. I to naprawdę była przepaść. No, ja ja miał... rozumiem, że, że stoisko jest drogie i tak dalej, ale moim zdaniem kupowanie czegokolwiek na konwentach i targach dla ludzi, którzy dużo gier kupują i którzy mają duże zniżki, to już nie jest żadna okazja. Chyba, że są jakieś promoski i komuś naprawdę na tym zależy. Ja ci powiem, że ja naprawdę widziałam super ofertę. Na przykład yy, kupiłam dziedzictwo za 60 zł to jest w ogóle no dobrze, no to jest, super to, cena. To jest... I naprawdę tam było... To bardzo... nagramy chyba, tak? Tak, nagramy. Eee, była jakaś super wyprzedaż eee, i faktycznie gry miały super ceny. To było tak, że można było kupić sporą grę za 20 zł. Może mm -hmm. Chociażby na części zamienne. Mm -hmm. nie ale naprawdę promocje były niezłe i... i warto było skorzystać. Ja mam znajomych, którzy bardzo często kupują gry właśnie na jakichś tam targach. To myślę, że też ze względu na to, że jak są na stoisku, nie wiem, danego wydawnictwa albo jakiegoś sklepu, to też są tam ludzie, którzy są w stanie ci pokazać tą grę i jakoś cię tam do niej namówić, nie? Żeby kupić tą grę... Po tym, jak się w nią zagrało. No bo tym bardziej, że im zależy na, to, że, na tym, żeby się ją kupiła. Oprócz no nie tak, do no tego iść ale... z powrotem. W Empiku mi nikt nie pokaże partyjki. W... No tak, no bo im na tym, tak oni nie są z tym, że tak powiem, tak emocjonalnie i, i życiowo związani. Nie? To jest po prostu towar, który sprzedają u swojego pracodawcy, a często przecież jest tak, że szczególnie w tych trochę mniejszych sklepach, planszówkowych, no to sprzedawca jest jednocześnie właścicielem, magazynierem. Żyje całym sklepem. Tak. No na pewno warto jest inwestować w sklepy takie mm. mniejsze, no bo... Inaczej się czujesz kupując w takim miejscu. To nawet nie o to chodzi, no, no jakby nie do, zbicy, nie do zbicia jest ten argument, że jeżeli ich, ich nie będzie, no to nasz wybór będzie mniejszy, jeśli chodzi o kupowanie gier zresztą im więcej sklepów, tym lepiej dla konsumenta, tak, no bo to lepszą cenę znajdzie. Ja szczerze mówiąc, no wybieram spośród tych trzech sklepów, plus MP faktycznie jeżeli mam bony i chcę komuś kupić grę, albo akurat trafi się coś takiego, czego faktycznie gdzieś mi tam może na półce brakuje jakiś taki, jakiś taki popularny tytuł. O, ja Pandemię kupiłam w momencie, w którym było ją strasznie ciężko dostać tak naprawdę. No, ale tak... Tak poza tym no to i patrzę na cenę, no nie wstydzę się tego, nie wstydzę się tego, że robi mi różnicę, czy kupię w jednym sklepie za 10 zł drożej, czy w innym nawet za trochę mniej, <gry> za 5. I no kurczę, robi mi to różnicę, bo kupuję sporo gier i też zrzucamy się często ze znajomymi na, na jakąś większą paczkę, więc no... Tą różnicę, że tak powiem, przy dużych zakupach coraz bardziej się czuję. Nie mam jakichś takich wyrzutów sumienia, że jedno zamówienie zrobiłem w Planszomanii, drugie w Planszostrefie, a trzecie w Rebelu, bo powinienem się trzymać jednego z tych sklepów tak naprawdę. Chociaż ostatnio jak była ta właśnie wspominana już kilka razy promocja Windowa, to wolałem kupować w Rebelu tylko po to, żeby sobie utrzymywać ten e, próg rabatowy. Bo to jest jedna rzecz, za którą Rebel ma po prostu gigantycznego minusa. Że raz, ciężko jest nakręcić zniżkę lojalnościową, a dwa, ona ucieka. Tak? Punkty, które się zbiera są, warte przez, e, są ważne przez 300 dni. I po 300 dniach one się kasują. Więc żeby, e, mówię, raz, żeby do, dobić do jakiegoś takiego sensownego rabatu to trzeba tam nawydawać. I to moim zdaniem tylko i wyłącznie jakieś takie grupowe zakupy wchodzą... No ja ci nabijam też, ja? no więc no Czasami właśnie. nie wiesz o tym. No. <gry> Planszo Strefa trzyma ten rabat na zawsze. Planszo chyba po roku kasują się punkty. Na wszystkie? No nie, nie. W sensie to, to tam po prostu te zamówienia, które były zrobione więcej niż rok temu już się nie wliczają do, do tego, ale mhm. z kolei no nie jest tak ciężko te progi rabatowe przejść, to, to nie są jakieś przynajmniej w porównaniu z Rebelem gigantyczne kwoty. Ja wciąż nie wiem jak działają te zniżki w Rebelu. No tam mówię, jest taki system, że zbierasz punkty w ogóle chyba jest jeden punkt za 5 zł, co jest w ogóle jakimś ogromem pieniędzy w porównaniu na przykład z naszą strefą, gdzie chyba za a może nie, może, może tak samo jest za 5 zł. no ale tam po prostu awansowanie na te kolejne poziomy, no to jest jakiś koszmar chociaż rebel tam w pewnym momencie zrobił coś takiego, że można za inne rzeczy punkty zdobywać tak dosyć łatwo, że są jakieś tam takie osiągnięcia w stylu kup mhm. trzy gry wojenne to masz tam, nie wiem, stopień jakiegoś porucznika, który daje ci ileś tam <śmiech> punktów i te punkty akurat nie przepadają no ale dobrze, żeby już tak nie wchodzić A ja jeszcze, w jeszcze, jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy dostajesz jakąś informację o tym, że ja kupiłam grę na twoje konto? Nie, nie dostaję, tylko jak sobie wejdę i sprawdzę, to się dowiaduję, więc... A nie patrzą na ciebie dziwnie, jak wchodzisz i mówisz, że, że jestem Pawełka. Pawełka? Nie, ja zawsze mówię... To może dlatego technika? mnie nie poznają, jak ja, ja tam za... przychodzę, bo to, ty jesteś tam częściej niż ja ja podaję nazwę użytkownika po czym się przedstawiam, że Paweł Kajak jeszcze to chyba ty wspominałaś o wchodzeniu do sklepu i tam, że jest atmosfera i tak dalej ale czy to jest tak, że po prostu chciałabyś tam sobie wejść i po prostu żeby te gry były i można było je po prostu pooglądać, czy brakuje ci, czy marzy ci się coś takiego, żeby spędzać czas w sklepie? Żeby były stoły, żeby byli ludzie i żeby wokół takiego sklepu planszówkowego tworzyła się jakaś społeczność? Czy, czy... Właśnie o coś takiego mi chodzi przede wszystkim. Znaczy... Fakt samego takiego yy, osiedlowego, lokalnego sklepu planszówkowego mi się podoba. Ale właśnie jeżeli to by było połączone z jakimś takim, nie wiem, klubem planszówkowym, kawiarnią, cokolwiek... Mhm i można byłoby też kupić te gry, no to to by była jakaś w ogóle dla mnie wymarzona Wydaje sytuacja. mi się, że w Warszawie... Znaczy tak, na pewno po Strefa organizuje turnieje i nigdy tam nie byłem. Nie wiem, nie wiem czy tam jest faktycznie jakiś taki, jakieś takie miejsce, gdzie można sobie siąść i, i w coś pograć. E, tego nie wiem. E, ale wydaje mi się, że są już gdzieś właśnie w Warszawie, może w Krakowie właśnie takie miejsca, gdzie można sobie faktycznie przyjść i po prostu pospędzać czas w tym sklepie no na pewno nie jest to jeszcze skala tego co mamy na zachodzie czy w ogóle w Stanach gdzie tam sklepy są gigantyczne i więcej miejsca niż półki zajmują stoły tej przestrzeni dostępnej dla klienta aż takiego dużego znaczenia to dla mnie chyba nie ale ma ale to jest też dlatego, że ty na przykład lubisz grać w domu, nie masz tak, że lubisz chodzić do lokali żeby pograć w grę a ja na przykład bardzo to lubię i podoba mi się taki sposób spędzania czasu i wydaje mi się, że jakby to było właśnie połączone ze sklepem, to by było naprawdę super. Okej, okay, a jeszcze jedno pytanie w takim razie o zakupy bezpośrednio u wydawcy. Bo na przykład, nie wiem... Cube Factory of Ideas ma, mhm. jest wydawnictwem, a jednocześnie ma swój sklep ze swoimi grami. Tak samo ma Portal Games, tak samo ma Board and Dice. Oni chyba mają tam jeszcze trochę innych gier u siebie, no ale jakby coś takiego trzeba mieć świadomość, że te ceny zupełnie nie przystają do tego, co można dostać w innych sklepach. To jest Tam najczęściej mamy sugerowaną cenę detaliczną, która jest gdzieś często z kosmosu. Zdarza Ci się kupować w takich miejscach? Zdarza mi się, tylko że to jest w takich sytuacjach jak na przykład e, zakup e, Master Seta 51 stanu, tak? Czyli to była ta przedsprzedaż z super wypasionymi komponentami. Tak, wyprzedażowa przedsprzedaż, bo się skończyło. Dokładnie, skierzyło. tak? Yy, albo na przykład yy, martwa zima no to no też była dobra cena bo oni mają tam ten specyficzny sposób tak, sprzedawania Tak, ma, ja, ma bardzo gdzie cena rośnie. w ten sposób. Tak, ta cena rośnie w miarę upływu czasu. ta początkowa wydaje mi się, że jest taka gdzieś na poziomie tego co można dostać potem właśnie po rabatach. W zasadzie tutaj jedynym jedynym bonusem jeśli chodzi o martwą zimę, w zeszłym roku to były te karty jakieś dodatkowe? Dwie. No i to. Że ja bo... nie mam. No bo tam nie kupiłaś. W tym roku kupiłaś martwą zimę. Ale faktycznie, no, tam ta cena wydaje mi się, że potem można było na pewno gdzieś kupić taniej. Ale dla mnie takie, że tak powiem, potem gdzieś awantury na forum, że o, że tutaj wydawca, u którego kupiłem bezpośrednio, dał wyższą cenę niż potem w moim super rabatującym się sklepie mogłem kupić no to są trochę niepoważne, no kurczę samo to, że wydawnictwo w ogóle idzie na własną dystrybucję i no w jakiś sposób tam sobie szarga te relacje z dystrybutorami no bo na pewno nie jest to układ komfortowy dla, dla dystrybutora że gra jest dostępna wcześniej w sprzedaży u wydawcy a z drugiej strony no, potem wydawca będzie oczekiwał od tego, że dystrybutor od niego kupi wiele gier, żeby te magazyny też u wydawcy się opróżniały. Ja ci powiem, że chyba te zakupy, które ja robię bezpośrednio od wydawcy, to są głównie takie zakupy w momencie, w którym bardzo muszę mieć tę grę. Czyli, że naprawdę muszę. Często w ogóle idziesz przed przedsprzedażę, czy raczej czekasz do momentu, aż gra już jest dostępna powiedzmy w ciągu trzech dni, czy, czy w ogóle na następny dzień myślałam, że czekam ale ostatnio coraz częściej mi się zdarza kupować szybko jeśli chodzi o przedsprzedaże to tutaj z tych trzech sklepów o których mówiliśmy mam bardzo miłe doświadczenia z planszomanią, która często ma jakieś tytuły naprawdę na tak długi czas przed premierą dostępny u siebie, że to jest w ogóle nieprawdopodobne a z drugiej strony to, że można kupić tak jak zresztą wszędzie no ale tutaj akurat mówimy o przedsprzedaży e, za pobraniem więc e, tak na przykład w tej chwili wisi gdzieś moje zamówienie z e, Evolution, które jeszcze chyba nawet z Kickstartera nie dotarło do nikogo a no właśnie Planchomanie już to miała u siebie w ofercie. No ja tak kupiłam Time Stories. Znaczy ja tak kupiłam. samo, prawda? No to tu to, to akurat połączenie ze Wspieram to, ale no ja lubię sobie, że tak powiem, w ten sposób gdzieś zarezerwować e, grę. Tym bardziej, jeżeli jest szansa na to, że dostępność może być ograniczona potem. I to jest, kurczę, no to jest, to jest naprawdę fajne w tych sklepach takich typowo planszówkowych. No, w mpik nie ma takich przedsprzedaży planszówkowych. Raczej. Chyba, no że nie, na, no, bo faktycznie to... jest jakiś hicior, no ale... Też wydaje mi no, tak, się, tak, że tak się jeszcze premiery gier planszowych to nie jest takie wydarzenie Roku. super popkulturalne, żeby, żeby w Empiku, nie wiem, odbywały się spotkania z autorami. No, ale to może wszystko przed nami. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak będzie. I tak jak są te spotkania w Galerii Bałtyckiej przy Empiku z autorami książek, to będą z wydawcami, autorami gier planszowych. No dobrze, to już tak zamykając. Jak duże znaczenie ma Ola dla ciebie cena? Odkryjmy karty i, i słucham. Nie, ja nie, wiem, ja za każdym razem, w każdym tym odcinku, w którym mówię o kupowaniu gier albo w ogóle robieniu zakupów to jeden to tak... odcinek taki był do tej pory ale, ale nie, no też o crowdfundingu no to właśnie o tym mówię ale było też o kupowaniu dla znajomych ja trochę zaczynam sobie zaprzeczać i chciałam ktoś to być... kiedyś zmontuję i będzie takie wszystkie kłamstwa o no nie... szło i, i chciała... Kupuję, nie kupuję, tanio, drogo, nie robi mi. Niezależne. Wspieram. Sieciowe. Wydawca. Także ja bym chciała się powstrzymać od jednoznacznych wypowiedzi, jeżeli mogę. No dobrze, ale czy cena jest dla ciebie takim najważniejszym elementem? Czy podchodzisz do tego super romantycznie i wolisz kupić coś drożej, ale u jakiegoś swojego ukochanego sprzedawcy, czy jednak jeżeli twój ukochany sprzedawca ma to w takiej cenie A, a ktoś, kto jest trochę mniej ukochany ma w cenie A minus 5%, to pójdziesz na te minus 5%, które czasami to jest nie wiem, 2 zł, a innym razem 10 złotych. Ja myślę, że ja się nie przywiązuję na tyle do sklepów, żeby mhm. mieć tak, że, że kupię tylko tam mimo tego, że będzie drożej ale mówię, że u mnie to bardzo często zależy od sytuacji, czyli jeżeli z jakiegoś powodu mi się śpieszy z zakupem to tak naprawdę ta cena jest mniej ważna, szczególnie, że to nie są aż tak gigantyczne różnice w sensie, że jeżeli się naprawdę śpieszysz, bo nie wiem, wyjeżdżasz jutro, a musisz kupić komuś grę bo mhm. musisz to, no to, to jadę do tego rebela, nie? a nie zamawiam wympiku. Dla mnie cena też jest ważnym czynnikiem. Już zresztą mówiłem, że no, no niestety jestem takim strasznym dusi groszem, cwaniakiem i, i poszukiwaczem okazji jeszcze jeśli chodzi o okazję to tak w ogóle e, dygresja najbardziej e, chyba wyczekiwana gra wojenna zeszłego roku Enemy Action Rden u wydawcy amerykańskiego na stronie 150 dolarów to jest jakaś cena z kosmosu mhm. w Polsce była przez jakiś czas do kupienia w cenie tam 600 zł e, w, nie, nie pamiętam Fort Gear albo czyli potwornie drogo. czyli potwornie drogo i właśnie przy okazji tej windowej okazji okazało się, że Rebel w ogóle ma to wystawiane za 430 zł i jeszcze po jakichś tam właśnie tych dodatkowych rabatach ta gra była najtaniej w ogóle do kupienia w Rebelu poniżej 400 zł, jak się właśnie wszystkie zniżki dodało. Kupiłeś? Nie, nie kupiłem ostatecznie. No <śmiech> Jednak zdrowy rozsądek przemówił chociaż serce naprawdę do, do Johna Butterfielda i tej jego produkcji no tam się wyrywało, no ale no, tak jak mówię, to nie jest e, tak, że jakiś sklep jest najdroższy i zawsze jest najdroższy, bo okazje, tak jak powiedziałem trafiają się coraz częściej i te sklepy coraz mocniej moim zdaniem ze sobą konkurują, więc to jest chyba dobrze dla nas, e, którzy gry kupujemy. No i cóż, trzeba z tego korzystać. Paweł wstrętny kapitalisto. Wstrętny, no ale cóż. Podejrzewam, że jakby teraz się spotkali właściciele planszostrefy, planszomanii rebela, to nie wiem, nie patrzyliby na mnie z sentymentem, że o, sprzedajmy Pawłowi jeszcze taniej. Tylko kurczę, dajemy taką cenę, wybieraj. Kupuję jak szalony, to możemy mu wyświetlimy wyższy Dokładnie. I tak kupi. A że nie czyści plików kuki w przeglądarce, to mu się najniższa cena nie wyświetli. Nie, no to tutaj to już płyniemy, ale... No tak, no, wstrętny kapitalista. Cena ma znaczenie. Trudno. A przeszło powiedzmy, że ma ładne komponenty, to też zapłaci więcej. Nie? Tak. Dokładnie tak nas, tak nas skubią. <głos> jeszcze taka jedna kwestia, czyli kupowanie gier właśnie bezpośrednio od zagranicznego dystrybutora czy z jakiegoś sklepu. Masz jakieś doświadczenie z tym? Nie, nie, nie kupowałam. Jeszcze. Ale w ogóle rozważałabyś coś takiego, czy raczej... Wydaje mi się, że nie, na przykład, ale z drugiej strony e, bardzo podoba mi się brzmienie e, anegdoty, którą mogłabym opowiedzieć o tym, że e, przechodząc w, przez e, e, główny deptak w Paryżu, zaszłam do sklepu z planszówkami i kupiłam gry. To tyle, Czy jeżeli chodzi o kupowanie mo mogłaby, za mo mogła mieć taką anegdotę, tak. tak? tak. Okay. E, nie wiem, ja chyba jedną czy dwie gry kupiłem tak e, zagranicznie, mm -hmm. e, tylko dlatego, że w Polsce nie były dostępne wtedy, potem się okazało, że pa za parę miesięcy jednak ktoś to ściągnął i w ten sposób się oduczyłem kupowania czegokolwiek e, bezpośrednio u zagranicznego wydawcy czy e, w jakichś sklepach, bo prędzej czy później to w Polsce się pojawi, jak się nie pojawi to... Może Trze nie było takie dobre. Nie było takie dobre, albo trzeba po prostu napisać do konkretnego sklepu. Naprawdę, jak widzę jakie tytuły, jak w moim odczuciu bardzo niszowe tytuły polskie sklepy mają w swojej ofercie, patrz, Enemy Action, Arden, rozumiem, są gracze wojenni i tak dalej, ale wciąż dla mnie 600 zł za grę, no to jest jakiś kosmos. I myślę, że naprawdę niewiele osób jest w stanie sobie na to pozwolić. A myślę, że też sklep na tym jakiś kokosów nie zarabia na ściągnięciu naprawdę kilku egzemplarzy takiego tytułu. Nie wiem, tutaj może się jednak pojawi jakaś dyskusja, może ktoś mnie oświeci odnośnie tego ile można na, na grze w sklepie zarobić, ale wciąż moim zdaniem no, rynek na tak niszowe tytuły jak te wspomniane przy takich wysokich cenach no to jest jakiś, to jest coś nieprawdopodobnego. No dobrze, to na koniec jakaś zabawna anegdotka dotycząca zakupów w sklepie. Nie wiem. A, albo w ogóle zakupów. Ha, nie wiem. Ostatnio zdarzyło mi się y, y, spotkać na, na ulicy w Gdańsku. Zresztą przy, y, z, zaparkowany y, samochód. Taki podobny do food I, I były tam gry. I były tam gry. Nie, serio? No, do Blobus. Okay. Czy jakoś tak. To się nie, nie spotkałem. E, generalnie to jest e, game track Rebela, którym jeżdżą po festiwalach, co A, uważam faktycznie. w ogóle za rewelacyjną rzecz. Ja teraz już e, jakby Jak najszybciej dostałam się na ich fan, fanpage'a na Facebooku, gdzie można śledzić e, trasę. No i to jest w ogóle jakaś rewelacja, no bo zajeżdżają na... Festiwal i śladem food trucków otwierają sobie bok samochodu i sprzedają stamtąd gry, grają w gry i no, moim zdaniem to jest super. I bardzo fajny pomysł Rebela, i naprawdę propsy. Ale zabawne było to, że, że chciałam coś zjeść, a kupiłam grę. Haha, <śmiech> ha, <śmiech> bardzo <śmiech> zabawne To była audycja Gra w i Śpieczki W tym radosnym nastroju kończymy Mówili dla was Ola, I Paweł Kajak, dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę I do usłyszenia następnym razem